Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać. Rozkładam się wówu, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz skicią. Praca domy praca, drżlići do spania. Tysiąc za tygodniem nasze życie skraca. Dołać przyszłych par, kto się liczy się. Listopad 2011, czyli liść opadł. Słuchacie niezależnego podcastu z Nowego Jorku, Góra Świękłania. Miesiąc, listopad nie musi kojarzyć się tylko z przemijaniem, z drzewami bez liści, coraz krótszym dniem, czy niedoborem słońca w organizmie. Dzisiejszy gość podnośnika Arek w ubiegłym roku właśnie w listopadzie wybrał się na Karaibskie Wyspy kruzem, czyli olbrzymim luksusowym statkiem wycieczkowym. Jak wygląda taka wyprawa? Co tam można zobaczyć? Czy warto? O tym usłyszycie w tym odcinku. Zapraszam! Startujemy proszę Państwa, tak mam na imię Arek, jestem z takiej e, centralnej praktycznie Polski, jest nad morza, ale to jest koło Warszawy praktycznie. No i chciałem opowiedzieć parę... Pa, parę takich ciekawostek. Ludzie nie, Ludzie nie byli na Kruzie, tak. Jest tak, jesteśmy w środowisku żeglarskim, którzy praktycznie dokładnie te tematy znają. I, i no niektórzy nie pływali takimi dużymi jednostkami, ale to tylko przewaga silnika i, i, i, i wielkości. No to było może marzenie, jak to się mówi, życia nawet i, i, i ciągle niedowierzanie, jak może być naprawdę. No jest to ciekawy, może sposób na, na, na, na, spędzenie, na spędzenie kilkunastu dni. Jeżeli jesteśmy na przykład z, z, zimnych, z zimnych stron Europy i, i jak tutaj wypłynęliśmy. Było koniec listopada. Trochę było zimno na statku, który zabierał ponad 5 tysięcy pasażerów z tym z obsługą. Wypłynęliśmy kolos. To były Royal, linii Royal Caribbean. Statek się nazywał Explorer of the Sea. Przepiękny kolos, wspaniały, nowoczesny. Zbudowani w Finlandii, w Turku. Jednostka kilka lat nowoczesna. Także wypływaliśmy, mieliśmy już pod wieczór e, światła e, Nowego Jorku. Prowadziliśmy dokładnie z New Jersey, z Bajon. Podróż trwała trzy dni do e, pierwszego miejsca. E, to było e, w Haiti bodajże z, z, z Savannah się nazywał port. No, dla nas to było egzotyczne, przepiękne e, dojście palmy, egzotyka. Amerykanie tam Mieli swoją wykupioną część, część terytorium, gdzie może tylko wycieczki się zatrzymywać, bo reszta to było trochę strach. Wymiana, jak to się wykupno, pamiątek egzotycznych, zwiedzenia tylko tego miejsca, praktycznie jakieś wodne imprezy, gdzie to Amerykanie mieli na tą pieczę i, i, i czuwanie, bo niebezpieczeństwo. ludzie, jak to się mówi, tubylcy, strasznie biedni. I wszystko dla pieniędzy potrafią zrobić, także pełną ukrytej policji i haitańskiej i, i amerykańskiej, żeby nikomu się nic nie stało. No, oprócz zwiedzania tego kawałka cyplu, spakowaliśmy się z powrotem. Następnego dnia druga część wyspy, czyli Dominika Republik. Republika. Tam już było trochę, trochę, trochę wesele bezpiecznie. Akurat trafiliśmy na wybory, przedwybory prezydenckie, gdzie w, w tym mie mieście portowym wylądował śmigłowiec z, z przyszłym z przyszłym prezydentem odbywał się wiec, a zwiedzaliśmy prywatnie. Mieliśmy taki skuter motorowy, który zabierał pod taką rykszą trzy osoby, nas trzech zwiedzających i zanurzyliśmy się w głąb wyspy. Zwiedzaliśmy m.in. małe wodospady, no i trochę dżungli, potem jakieś pamiątki w sklepach przy powrocie. No, jak to się mówi, oprócz resortów tam też nie jest za ciekawy. Jest trochę, widać te jeszcze dystansu do... Do, do, do Stanów czy do innych części jest trochę biedy, ale normalności, jak to się mówi tych ludzi, są życzliwi. założenia. No, e, założenia, ten statek przeważnie to, to ludzie starsi, którzy e, mają już e, zaplanowane e, swoje wycieczki, czyli e, no 70-80% załogi to byli ludzie starsi z Kanady, z Niemiec, ze Stanów, którzy emeryci, tak. Oni mieli swoje autokary wynajęte, oni bardziej zwiedzali jakieś tam plaże, jakieś tam sklepy z pamiątkami, jakieś tam widoki, pejzaże, jakieś tam wypłynięcie kawałek i, i zwiedzanie naokoło, wiesz je, wyspy czy jakichś tam drobnych pozostałości kolonialnych, zabytków. No, nas trochę coś innego się interesowało zobaczyć, zobaczyć jak ludzie normalni żyją na wyspie, jak, jak jest, jak jest po, poza tymi poza resortami, tymi miejscami, którzy, dla tych, tych, tych wycieczkowiczów. No i nam się wydaje, że udało to zobaczyć. Byliśmy również na American Virgin Island San Thomas. No to wszystko wyglądało jak wam w Ameryce McDonaldy. Lepsze drogi, lepsze samochody, ludzi uśmiechnięci standard życia inny. Eee, następnie Następnego czwartego e, dnia wyspiarskiego 3 dni płynęliśmy w jedną stronę. Co dzień to wiadomo cieplej. Każdego dnia lepsza pogoda. Na południe płynęliśmy <śmiech> Antikła, dawne brytyjskie posiadłości. W większości tych wysp jest ruch lewostronny, taki dla nas, jak to się mówi, nieprzyzwyczajeni Wszystko w innym kierunku, inne trochę typy samochodów, specjalnie na ruch lewostronny. Przepiękne plaże, wspaniałe, wspaniałe akurat na tej wyspie Antikła, prywatnie też we trzech. Wypłynęliśmy motorówką, żeby sobie ponurkować przepiękne e, pod wodą rafy. Wspaniali, wspaniali ludzie na luzie, na luzie mieli poczęstunek na, na łodzi. Kto się nie, nie spodziewaliśmy, nie było to w planach i zapłacone. Tak. Następna e, wyspa to była Kitts, to ta dawna brytyjska kolonia. Podobnie zwiedzaliśmy trochę posiadłości dawnych, dawnych kolonizatorów, e, uprawy Ciciny i tak dalej. Pozostałości spuścizny kolonialnej, również wspaniały klimat, wspaniałe plaże, wypoczynek. Ostatnią wyspą było San Martin, czyli obecnie europejska wyspa, wyspa która jest podzielona na dwie strefy. Jedna jest strefą wyspy holenderska, gdzie obowiązuje euro i druga część wyspy francuska. Także tam już może trochę e, Europejczycy są trochę tak, e, nie tak weseli jak, jak, jak na tych wysp, wyspach e, niedawno niepodległych. Jest trochę taka europejska czystość i, i, i porządek, spokój. Ludzie trochę mniej może weseli. E, plaże nudystów, jak w Europie, tro, wszystko drożej. Oczywiście taka sama cena, tylko że w euro, a nie, nie w dolarach. No i powrót znów trzy dni na statku co dzień, na każdym pokładzie inna muzyka, inne showy, przedobre, przedobre jedzenie, kto chce spędzić w kasynie, zostawić trochę pieniążków, czy pasażer sklepów bezsłowych, których też naszych rodaków dużo to interesowało, bo można, bo można kupić taniej. A przypłynięcie do Nowego Jorku, już trochę chłodniej, z powrotem. Na tym statku, którym akurat ja byłem, to ten statek miał, według danych, jak kapitan na początku nas zapraszał, przedstawiał się chyba to sieć linii skandynawskich. Na pokładzie turystów było 3700, bodajże 86 i ponad 1200 obsługi. To jest pływające miasto. Każdy może znaleźć od przedszkolaka do wieku późnego seniora dla siebie atrakcje. Czyli wszelkie różnego rodzaju sporty e, wodne, czy baseny, czy siłownie, jacuzzi, komputerowe rzeczy, biblioteki, kina, teatry. Nawet lodowisko, szoły, bieżnie do biegania, do wspinaczki, małe pole golfowe, małe zjeżdżalnie wodne. Także no to jest pływające miasto, żeby zwiedzić ten obiekt, ten statek, no to trzeba kilka dni. Wiadomo, nie na wszystkie poziomy mogliśmy zwiedzać, bo jest klasa biznesowa, gdzie, gdzie no my nie mamy za bardzo, jesteśmy w tym portfelu zacięcy wejścia, ale tam są na pewno jeszcze inne atrakcje dla posiadaczy większej gotówki. Jest otwarte 24 na dobę kasyno, gdzie też można się pobawić, mile spędzić czas. Pełno restauracji, kawiarenek. Pasaż handlowy, gdzie można kupić od odzieży, złota, ubrania przez wspaniałej żywności, czy alkoholy, papierosów. No, w cenie, w cenie bezsłowej. Atrakcji jest dużo. Dla dzieci specjalne są miejsca, gdzie są z, z, miejsca zabaw, że rodzice mogą zostawić i spokojnie sobie spędzić czas. Dla starszych ludzi, miejsca spotkań, atrakcji. Wieczorami są robione e, pokazy, showy, które warto zwiedzić e, przy muzyce pirotechników, jakichś cyrkowców. Jazz, rock, rock and roll. Z każdej wieki grupowej, każdy może coś, nawet szanty żeglasy, każdy może znaleźć coś dla siebie wspaniałego, technomuzyka. Ten rejs miał akurat 12 dni czyli 3 dni płynęliśmy z, dokładnie z New Jersey, z Bayou do pierwszej wyspy Haiti. To zajmowało 3 dni. Później zwiedzanie sześciu wysp. Każda wy, wyspa była jeden dzień, czyli przypływaliśmy między e, ósmą, a w pół do dziewiątej do każdej wyspy i mieliśmy do bodajże piąta, trzydzieści e, wy, szósta wypłynięcie. I całą noc statek pływał, mieliśmy pełną atrakcji. Także po sześciu wyspach powrót znów trzy dni, czyli to razem 12 dni. Ja akurat Mój brat i kolega wypłynęliśmy razem. Kosztowało nas przy, miesiąc wcześniej rezerwowaliśmy bilety dokładnie 985 bodajże 85 dolarów. Czyli ta zniżka braliśmy najtańsze, jak to się mówi, kajutę bez okien. Standardy są różne od takich tanich jak my kajuta była normalnie niby dwuosobowa, z tym że jeszcze były dwa dodatkowe były dwa normalne standardowe medium łóżka i dwa wysuwane z, z sufitu dla, dla dzieci, czy dla kogoś tam. My wzięliśmy dwie um, te tapczaniki plus jedną taką marynarską wyciąganą z sufitu, bo akurat ten standard nie obchodzi, żeby taniej było trochę. Także na, razem na trzy osoby nasz sama podróż wyszła niecałe 3000 dolarów. No i wiadomo, każdy, kto chciał stracić na wyspie, czy zabalować, czy coś ekstra zwiedzić to. Aha, jest następna sprawa właśnie. To jest wszystko, jedzenie na statku jest, jak to się mówi, wliczone. Można jeść, jest kilka miejsc, barów na kilku poziomach, gdzie można, ten szwedzki stół tak zwany, że można wszystko degustować, jeść, za który się nie płaci. Jedynie my mieliśmy tą opcję tańszą, nie an ekskluzyw, że musieliśmy płacić za drinki. No, ale Polak potrafi. Także <goda> Coca-Cola też jest dobra. Czasami, żeby wnieść, wynieść, e, można kupić pierwszego dnia, wypływając tylko poza strefę e, sportu macierzyńskiego i można jest cała doba otwarte sklepy bezsłowe. Także ktoś, jakby się miał zamiar e, w taką podróż się wybierać, warto kupić trochę alkoholu i od razu, jak to się mówi, trochę schować sobie w danym pokoiku, bo w następnym dniu wszystko można kupić, ale to jest składowane w takim specjalnym pomieszczeniu dla przechowalni, dla, dla turystów i jest oddawane dopiero w dzień, w dzień wyjazdu, tak żeby nie płacić cła. I żeby nie kosztować tego, bo wiadomo, statek zarabia na, na alkoholach najwięcej, ale no my mamy już, tak tak się mówi, ja też mnie kolega poinformował, że tak można zrobić, tak, że my trochę tych zapasów pierwszego dnia zrobiliśmy, trochę tam przemyciliśmy, tak, jako jako napoje, no, oni wiedzieli, jak to się mówi, jak nas wpuszczali, że, że coś, co może być w tych napojach, bo to nie jest samolot, napoje można wnieść nawet i wodę czystą, czy, czy jakieś tam, ale Coca-Cola jest do dwóch walizek, można wnieść i dwie torby podręczne na jedną osobę, także można tego trochę sobie zapasu zrobić, żeby ta nie wychodziło. Przynajmniej nas i więcej osób nie sprawdzało, chyba żeby ktoś legalnie w kohole w dużych butelkach, także to by się wyrzucało w oczach, to, to wtedy rekwirują i trzeba oddać komuś, kto... To przywozi do danego portu, żeby, żeby nie został na porcie żeby przy powrocie dopiero nie oddali. Tak, sprawy bezpieczeństwa. Wygląda odprawa na statek podobnie jak w porcie lotniczym. Że jeżeli jest ta strefa międzynarodowa, to sprawdzają aktualny paszport. Jeżeli ktoś nie ma na przykład obywatelskiego, obywatelstwa amerykańskiego, to przypuśćmy polskie paszport, no i ewentualnie status rezydent kartę. No i jakąś kartę wcześniej, przy zawieraniu transakcji biletowej, kartę kredytową, bo na kartę kredytową, jeżeli się wchodzisz na statek, ten kapitanat skanuje kartę kredytową z green cardą i tak dalej, to jest jedyne ID ze zdjęciem, który się nosi, wszystko jest zamknięte w sejfie, na statku, w, swoim, każdy ma, w każdym pokoju każdy ma swój mały safe, gdzie są dokumenty, paszporty, pieniądze, jak się zwiedza wyspy, wiadomo, żeby tego nie nosić i tylko ta karta. Ta karta jest e, tak zrobiona, że można i na statku, nawet na zewnątrz, w jakiejśkolwiek restauracji używać jako karty kredytowej i jako karty ID. E, to jest najważniejszy dokument i na koniec e, można tą kartą płacić na statków za wszystko. W kasynie nawet gry, zamawiając ekstra jakieś tam dodatkowe posiłki, jakiś dodatkowy alkohol i w ostatni dzień wypłynięcia elektronicznie podają do każdego pokoju, są to monitory w telewizji, ile dany numer, jak my jesteśmy zakodowani, ile ktoś sobie zrobił, jak to się mówi, tych zakupów. Jeżeli nas było trzech, każdy miał swoją kartę, bo każdy za siebie płacił, przypuśćmy. Jeżeli ktoś jest z rodziną, to wystarczy jedna karta tylko kredytowa i reszta ID zdjęcia. Także każdy płaci tam praktycznie tylko kredytem, nikt nie używa pieniędzy, jest to podliczane na koniec e, tylko da, dany statement, bo wiadomo już ściągnęli, e, sprawdzili tą kartę, czy ona działa. Wszystko zorganizowane, czyli te 3000 osób, które wychodzi w Wyspy. nie wszyscy wychodzą, starsi ludzie spędzają na statku opalając się, e, kąpiąc się na górnych pokładach w jakichś basenach czy jacuzzi. E, no przypuśćmy te 70-80% wychodzi, żeby coś zwiedzić, zobaczyć. Także jest tak zorganizowane, że w przeciągu 45 minut cały statek praktycznie jest możliwość, że opuszcza, ewakuje i tak samo wchodzi. Także jest to kilkoma wyjściami, jest to zorganizowane, wszędzie są windy. Także że no to jest pływające miasto zorganizowane do, do każdej minuty. Także nikt się nie, nie czeka się w kolejkach przy wyjściu, później przy wyjściu, tylko się skanuje z, e, swoje ID i jest już czas na, na wszystko dla siebie. No, wypływaliśmy tutaj w listopadzie, e, tuż było dosyć chłodno, ubrani byliśmy wiadomo, no, dosyć ciepło na górnym pokładzie. Ja akurat e, filmowałem e, wypłynięcie, wszystko e, m, sobie robiłem małe, prywatne archiwum na każdej wyspie i e, m, dwa filmy odnośnie statku, jak na nim jest. Także wypływając było to dosyć chłodno, ale było zimno i, i, i pogoda była przespania. Wypłynęliśmy wieczorem, a to bodajże było aż po 6 e, po południu. E, już dosyć ciemno było, wychodziły gwiazdy, było dosyć chłodno. Na stopni Celsjusza gdzieś to było jakieś 14-12 stopni i trochę był wiatr. Pływaliśmy, filmowałem cały Nowy Jork z daleka, e, także statek jest potężny. E, nie czuć było nawet jakiś e, fal, drgań. Nie było dużej Boże fali no, dla takiego kolosa. Płynąc dzień e, dalej na, na, na, na południe, każdego dnia było już trochę cieplej. Już e, te cebulki zdejmowaliśmy, ubrania. Także drugiego dnia już, już byliśmy na letnią. To gdzieś w okolicach Karoliny e, przed Georgią mijaliśmy. Następnie, już praktycznie trzeciego dnia. Florydę, płynęliśmy w rejon Karaiby. tam już było zupełnie ciepło, można było już brać na zewnątrz kąpiele i w basenie ciepło, towarzyła cały czas muzyka karaibska, było kilka grup muzyki i grupy szantowe żeglarskie, no i open bar i różne atrakcje, jedzenie, nie, sztorm nas ani razu nie złapał, była przewspaniała pogoda, także wracaliśmy, wracaliśmy. Na początku, na początku grudnia też była wspaniała pogoda, wiadomo, czym wracaliśmy się nie chciało wracać, bo co dzień płynięcia w stronę Nowego Jorku coraz chłodniej, każdy zakładał coraz się, ludzie już byli trochę zmęczeni, może tą, tą my podróżamy tymi nocnymi zwiedzaniami i spędzania statku e, e, zwiedzania, także każdy myślę, że w, wniósł pełno wrażeń i jeżeli ktoś... E, e, był pierwszy raz, na pewno to jest wspaniała wygoda, w, w, tak, wspaniała, przepraszam, nie wygoda, e, wspaniała przygoda i warto jechać, e, tak jak wspomniałem, nie są to wielkie koszta. Ja akurat byłem w stanie, jak to się mówi, załatwić bilet jednoosobowy za około 1000 dolarów, także nas na trzy osoby 3000, no i resztę wiadomo, każdy kto chciał sobie więcej zobaczyć, czy na każdej wyspie, czy jakieś nurkowanie, czy jakieś zwiedzanie w środku e, tej wyspy, i sporty wodne, no to wiadomo, to już są dodatki dodatkowe opłaty, które każdy musi ponieść sam. Tak, tak, spotkaliśmy trochę osób z Polski, bezpośrednio kilka osób z Polski, myślę, że to jest nowa generacja biznesowa, trochę osób z Kanady, którzy są Polakami, którzy spędzają akurat letni czas, zbierają pieniążki, żeby z rodzinami wygrzać. Spotkaliśmy jeszcze nawet jednego Polaka z południowej Afryki, który też tu był gdzieś tam, zwiedzał znajomych i za na statek. Także no, jest trochę Europejczyków, Niemców, Francuzów, Włochów, którzy spędzają na przykład miesiąc miodowy, bo dla nich jest przy tym e, stanie e, dolara, jest dosyć tanio e, w taką podróż. Także myślę, że e, przy 12 dniach, jeżeli jest to wliczone e, mieszkanie i, i, i jedzenie, to dzień wychodzi mniej jak, jak 100 dolarów, 80 dolarów. To warto, warto się wybrać, jeżeli no, ktoś nie ma w zamiaru spędzić czasu w kasynie czy, czy gdzieś w dobrym barze. E może zacznę od tego, e co na tych wyspach tak? ciekawego. No na Haiti, no to trochę z tego co wcześniej oglądałem, czy w telewizji, czy tam z, z gazet, no to trochę było strach się gdzieś zagłębiać i oprócz sklepów pamiątkarskich na wyspie i, i, i, i kupna jakichś drobnych pamiątek, to nic ciekawego nie było i nabrzeża, które też jest dosyć piękne. To wszystko takie sztuczne, amerykańskie, zrobione dla turystów. Drugą wyspą była z drugiej strony, na tej samej wyspie Dominika, którą wybraliśmy się na, na, na prywatną swoją podróż trzy osoby. To zagłębiliśmy się w dżunglę i, i no, próbowaliśmy się z, z kierowcą, wynajęliśmy w porcie taką motorową rykszę, zwaną, że motor z przodu jest Osoba, która pr prowadzi motor i z tyłu jest taka zrobiona kabina na cztery osoby, my akurat byliśmy w trzech, taka ryksza warszawska przedwojenna tylko, że, że, że na motorze. Wybraliśmy się w głąb dżungli, dokładnie nawet nie widzicie gdzie, osoba, która mówiła, mówiła tylko po hiszpańsku, czyli ten nasz przewodnik, który stał przed statkiem i czekał na, na pierwszych takich turystów, którzy chce zarobić. Ee, że nas zawiezie gdzieś w piękne miejsce, gdzieś w dżunglę i pokaże wodospady. Bo za bardzo dokładnie nie mówimy, że będziemy zadowoleni. Po około godzinie czasów, e, czasu jechania tą rykszą e, zagłębienia się w głąb wyspy pod górkę cały czas. Mieliśmy przepiękne widoki. Z jednej strony widać, było z daleka ocean i przepiękne, przepiękne e, jakieś rezydencje bogatszych ludzi. Po drugiej stronie już, już, już tej drogi było trochę to biedniej wyglądało ale cały czas w stronę dżungli jechaliśmy wyżej. Gdy wjechaliśmy już, zboczyliśmy troszkę z drogi i wjechaliśmy w dżunglę, przewodnik się zatrzymał i oddał nas trzech już na pieszą do innego przewodnika hiszpańskiego, który miał też pomocników takich tragarzy, które jak myśmy, mają plecaki, że nam pomogą oczywiście za drobną płatę. Szliśmy no, ze strachem, bo nie wiadomo gdzie idziemy dokładnie. Ale po drodze mieliśmy fajnie nawet, że w dżungli można było kupić e, sobie zimne piwo, na przykład Mr. Prezydent e, w Dominikanie, gdzie produkują z kulera, z lodem, czy jakiś rum, czy jakieś drobne pamiątki, czy alkohol, czy jakieś e, koszulki, które to sprzedawali mieszkańcy, żeby sobie dorobić. Po jakieś pół godziny marszu w dżungli, no my szliśmy gięsiego, bo... Ze strachu, że co może e, wyjść nam z tej dżungli i ewentualnie zaatakować, mogą nas, e, jak to się mówi, mienie okraść, pobić, żebyśmy wrócili stamtąd. Dotarliśmy do miejsca, gdzie przepiękne były dwa małe wodospady. E, były tam kilka dzieci bawiących i za zdjęcia pozowali, wchodzili na wysoką górę, z której wypływała, a ta góra miała małe, wiem, około może 80-70 metrów, wypływało z, z strumień mały wodospad i oni mieli wyżłobione w tej skale otwory, które wspinali się, dosyć stroma skała i na zamówienie, na sknięcie ręki, akurat to nagrywałem kamerą, oni skakali, niektórzy na głowę, niektórzy na nogi. I e, po wypłynięciu my oczywiście aprobata oklasków, e, przychodzili, żeby jakieś e, dotacje dostać za, za te skoki. No było to fajnie. Powrót był też, już trochę się e, adrenalina nam trochę opuściła. E, wracaliśmy fajnie, można było kupić drobne pamiątki. Podróż skończyliśmy, znów czekała na nas e, ta ryksza motorowa po uregulowaniu wszystkiego. Nie były to wielkie kwoty, które... Któ którzy nas właśnie oprowadzili, e, zawiózł nas do miejskiego bazaru ten przewodnik. który zobaczyliśmy coś w rodzaju polskich bazarów w latach 70., że można kupić e, wino, mydło i powidło, czyli od, o, o, od, od, od jakiegoś e, jedzenia do, do, do no nawet świniaczka czy, czy jakiegoś samochodu, wszystko co się handlowało, owoce. Alkohol, no wszystko, wszystko co możliwe, no więc dla nas to był e, temat cofnięcie się do, do, naprawdę do przeszłości, które było dla nas coś egzotycznego. W tym akurat dniu były e, wybory prezydenckie, także jeździliśmy tą rykszą, mm, no biali, wiadomo. Że policja na nas się patrzyła i, i zakazywała niby jazdów, jazdy po tym, po tym miasteczku, żeby nie zakłócać czasem wyborów, no ale zaczęli, że jesteśmy turystami bez plecakami, kamery, aparaty fotograficzne. Także widzieliśmy mnóstwo policji, wojska uzbrojonego, która akurat w tym dniu wyborów patrolowała miasto. Wieczorem już... Po zwiedzaniu wyspy z powrotem na statek, atrakcje, także coś wspaniałego. Następną wyspą, która tak mi się e, raczej na każdej wyspie było temat taki tych mieszkańców e, południowych, nikt się nie śpieszył nigdzie. Na uliczkach, na miastach wszyscy mieli czas na wybrzeżu, nikt, nikt się nigdzie nie śpieszył. Powoli jakoś konsumował sobie jedzenie, jakieś napoje. No my, jak, głównie do La Ramy obracaliśmy, ale to jakoś chyba do, dominikańskie. Pieniądze nie pamiętam, Pesos czy jakieś inne. Dolary wszędzie, dolary wszędzie, mile widziane. Fajną wyspą, którą tak się rzuciła w oczy, to była Antiqua. Niepodległa wyspa, gdzie dużo kurortów troszkę inaczej wyglądała, jak, jak na przykład Haiti czy Dominikana, czyli nie było już tak mnóstwo tej roślinności takiej ty, typowo, typowo takiej dżunglowej, że jakieś palmy... Jakiś e, burz taki, który nie da się przejść, tylko już było trochę tej wyspy takie widać, że e, tam dłużej e, kolonizatorzy, e, czyściej pozostałości, po, po, po, po, budynków w stylu wiktoriańskim e, tych ludzi, za, fajnie zacumowane stateczki, małe jakieś maryny, e, kawiarenki otwarte. Także przepiękne, przepiękne resorty i zwiedzający i, i mieszkający tam nikt się nigdzie nie śpieszył. To co się nie da odczuć na przykład w dużym mieście w Nowym Jorku, że rano się od 7 zaczyna bieg do pracy i z pracy. Przepiękne na przykład rafy koralowe można było wynająć niedrogo, jacht do popływania, czy jakiś katamaran, żeby trochę sobie, czy, czy jakieś skoki spadochronowe. No przepięknie to wszystko zorganizowane. Trochę to wyglądało już smutnie na europejskich wyspach właśnie San Martin. Na część, jak wspominamy, jest terytorium holenderskie, część francuskie. Ci ludzie trochę tacy Europejczycy jacyś taki przysmutniali troszkę troszkę tak spokojniej, e, troszkę taki, jak tu się mówi, mówimy Ordung, takie wszystko poukładane, nie tak żywo, nie tak wszystko, jak na tych wyspach niepodległych, czy, na tych, czy w terytorium amerykańskim. Amerykańskie wyspy, e, to już byśmy się czuli tak jak w Stanach. Wszystko czysto, McDonaldy, highway'e, samochody, także ludzie, trochę standard tego życia inny i już się wyglądało jak, jak, jak, jak w Stanach. Chciałbym może podkreślić na koniec tej mojej e, krótkiej, takiej, może, może nie krótkiej, rozmowy z tego, co obserwowałem, no wiadomo, polecałbym na przykład zwiedzanie prywatnie wysp, tak jak robiliśmy my to, czyli niezorganizowane, bo wtedy się zwiedza tą wyspę, jaka ona jest, a przy zorganizowanych wycieczkach to jest wszystko już ustawione, gdzie kto ma być, gdzie to ma zwiedzać, także my akurat odkrywaliśmy te wyspy, widzieliśmy trochę i, i biedy na tych wyspach i życia normalnego, ludzi jak spędzają i, i tego bogactwa mijających resortów czy przepięknych jachtów, które, które tam się znajdowały, czy domów. Także no, polecam, polecam e, zwiedzanie. Jest to naprawdę nieduży koszt w stosunku do naszych tutaj zarobków i, i, i, i jakaś piękna, piękna, przygoda, która no, może się często tak nie powtarzać. Dziękuję za, za, za, za e, ten wywiad. Zapraszam.